nowiny 33 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również tutaj w restauracji Bordo Marek Mazurkiewicz witam państwa no i mamy dzisiaj wysyp na hangaucie, bo jest z nami oczywiście Szymon Grabarczuk z Lublina, dzień dobry Szymon dzień dobry Wojciech Tadeusz Mężyk nie pamiętam skąd dzień dobry skąd? Pamię opowiedz nam skąd jest. E, w tym razem z domu. Reduktowy, Górny Śląsk. Górny Śląsk i Wojciech Pędzich jeszcze do nas dołączył dzisiaj. Dzień dobry wszystkim. Z Poznania. Nie, nie. Zmiennie z Gdańska. <laughs> z Gdańska, dobrze. E, fajnie. To mamy dzisiaj duże towarzystwo do audycji, bo i dużo, i dużo tematów, także mm, może ja najpierw przeczytam o tym, e, o czym będziemy mówić o stanowisko rzecznika prasowego, o stanowisku rzecznika prasowego i koordynatora GLAM będziemy chwilkę mówić. Potem o nagraniach z Wikimani, powiem, gdzie, gdzie ich szukać, o slajdach z Wikimani 2014, mobile, desktop, tablet, a teraz zegarek. To takie kolejne pytanie będzie dzisiaj poruszane. Artykuł natalii o traktowaniu nowicjuszy, aplikacja służąca pomocy nowym użytkownikom zaufanie do Wikipedii, dotacje dla Wikimedia Foundation w Bitcoinach i QRpedia, no i jeszcze apel do historyków oraz Google o projektowaniu stron i ich elementów w kontekście zmian w Wikipedii. Z wolnej kultury mamy tutaj coraz więcej tematów i niestety chyba dzisiaj nie zdążymy ich, podejrzewam, nawet uszczknąć. Ale w związku z tym, że jest tak sporo tematów, yy, piszę projekt yy, nowej audycji dla Koalicji Otwartej Edukacji. Także zobaczymy, czy będą chętni i, i być może taka audycja powstanie, co byłoby z korzyścią, myślę, dla wszystkich. Naszej audycji nie, roz, nie, roz, nie rozciągniemy aż tak bardzo. A nasze główne zainteresowanie no, ciągle jednak wokół Wikipedii się tutaj kręci, więc wygodniej nam jest utrzymać ten temat i, i, i tak dokładnie go omawiać. No dobrze, to Wojtku opowiedz nam w takim razie, bo 15, mówię do Wojtka w Pędzicha oczywiście, 15 sierpnia zamknięty został nabór ofert na stanowiska rzecznika prasowego i koordynatora Glam, o którym informowaliśmy już od dłuższego czasu. Powiedz jak to wygląda, jakie tam, co, co możesz zdradzić, bo pewnie nie wszystko. Na, na pewno zbyt wiele nie zdradzę, na, na pewno na tym etapie rekrutacji. Um, wszystkich zgłoszeń na obydwa stanowiska um, przyszło około 120. Mniej więcej... Pół wow, na 120? Pomiędzy, tak, sto, 120 zgłoszeń, około 120 e, kompletów civilistów motywacyjnych. Hmm. E, co mnie właściwie zaskoczyło, to jest, to jest, to jest dosyć wysoka, wysoka liczba odpowiedzi. Mniej więcej pół na pół rozłożonych pomiędzy stanowisko rzecznika prasowego a koordynatora GLAN. I to są, to są zgłoszenia w różnym, osób w różnym stopniu, znających środowisko Wikimedia, praktyki Wikimedia, więc staram się nad każdym z tych, z tych zgłoszeń pochylić się merytorycznie każdemu kandydatowi przyjrzeć się tak, żeby, żeby, żeby zobaczyć cały potencjał. Mam nadzieję, że tak jak deklarowałem w swoim studio kilka tygodni temu, chciałbym jeszcze w sierpniu przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami. Osobami wybranymi przedstawionymi reszcie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, bo na razie te CV przeglądam tylko ja. Mam nadzieję, że dojdzie do tego za dwa tygodnie. Przy okazji dziesiątych otwartych, warszawskich otwartych wiki spotkań może się pojawić. Mhm. I podejrzewam, że po tych spotkaniach będziemy już mieli będziemy już mieli jakieś. Konkretniejszy obraz tych osób, tych kandydatur, tego kogo możemy, kogo możemy na te dwa stanowiska powołać. No to rozumiem, że przyjedziesz na warszawskie otwarte wiki spotkania tutaj do nas. Ci, którzy deklarowali na Facebooku przybycie na warszawskie otwarte wiki spotkania, może widzieli, że też się wklikałem, że będę. A to wiesz tam Facebook, to tam się ludzie wklikują, a potem nie przychodzą. Wiadomo, Na Wikipedii trzeba się zapisać, To tak? jest taka praktyka facebookowa, że tak powiem, jak ktoś coś lubi, no tak, to, to, klika, to klika, że, że bierze udział, no, bo on tak wirtualnie, duchem bierze udział często, to tak chyba jest e, traktowane. Ale przypomnę, że warszawskie Nie. otwarte wiki spotkania 30 sierpnia w faktycznym Domu Kultury, dokładnie tutaj po prawej mojej stronie, jest remontowany, ale do 30 sierpnia już chyba będzie wyremontowany zupełnie. Zamierzam się do Warszawy. No to zapraszamy. To, to będzie uczestnictwo nie tylko wirtualne, nie tylko duchowe, ale sądzę, że fizyczne. Zapraszamy również do mikrofonu w takim razie. Czyli no niespodzianka duża, bo 120 osób. No ja się nie spodziewałem, że tyle będzie osób. Czy możemy zdradzić, czy to są Wikimedianie, czy ludzie z zewnątrz? A właśnie eee... procentowo jak to wygląda może? Procentowo, procentowo tego Wam nie, nie powiem, ale mam zarówno ludzi, którzy, których, których kojarzę jako Wikimedian, kojarzę jako uczestników facebookowej grupy tej, tej zamkniętej, powiedzmy zamkniętej, do której trzeba dołączyć na zaproszenie, grupy PL Wikipedia. Są też osoby, które są wedle mojej wiedzy osobami zupełnie z zewnątrz, no bo ogłoszenia o oferty pracy, publikowaliśmy nie tylko naszymi wewnętrznymi kanałami, ale również na przykład na portalu poświęconym organizacjom pozarządowym. I z, z tamtego portalu spłynęła całkiem spora liczba zgłoszeń. Portal nbo.pl Ja sam korzystam z tego portalu. On jest bardzo fajny, jeśli ktoś szuka pracy w organizacjach pozarządowych albo ma jakąś ofertę dla organizacji pozarządowych. To jest coraz częściej odwiedzane przez te organizacje. Medium, pamiętam, że ten portal był przywoływany przez, przez zarząd w kontekście tego, że z niego również spływały fajne merytoryczne zgłoszenia na koordynatora. Tutaj, że Wiki lubi zabytki, o ile dobrze pamiętam, gdy, gdy, była, gdy, była, gdy była prowadzona rekrutacja. Mhm. No dobrze, to te przed Wami teraz duża praca, przed Tobą na razie, bo Ty musisz to posegregować poukładać. Jakaś wstępna selekcja pewnie się odbędzie na Ircu. Podejrzewam, spotkacie się i omówicie, kogo warto zaprosić na to spotkanie. I jest szansa, że od września będziemy już mieli stanowiska obsadzone? Czy? czy no bo przy tej, przy tej liczbie? Z kandydatami, z którymi się spotkamy, mówię w liczbie mnogiej, bo tych rozmów pewnie nie będę prowadził sam. Jeżeli wyłoni się jedna zdecydowana kandydatura na którekolwiek z tych stanowisk, taka niezłomna to ja podejrzewam, że, że sprawa zostanie zamknięta dosyć szybko no, Chciałbym w ten sposób działać, ale z drugiej strony chciałbym też rozważyć wszystko, co jest za i przeciw i nie, nie, nie przegapić czegoś, także nie chciałbym działać pochopnie No to jest poważna decyzja, na pewno, na pół roku co najmniej co najmniej na pół roku, bo takie zatrudnienie na umowę o dzieło deklarujemy. E, oczywiście z opcją przedłużenia współpracy, może rozszerzenia współpracy po pół roku. W zależności od tego, jak ta y, zatrudniona osoba będzie się sprawdzać, jak będzie realizować swoje, swoje zadania, czy będzie y, potrzeba y, rozszerzenia zakresu jej działań. A kto będzie w komisji, będzie za w komisji rekrutacyjnej? W komisji rekrutacyjnej na pewno deklarował swoje, swoje uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych. Marek Stelmasik. Zresztą ma bardzo blisko Warszawianin. I jego na pewno chciałbym chciałbym widzieć jako, jako współprowadzącego te rozmowy. Być może, być może również Tomasz czy prezes zarządu stowarzyszenia. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, to powodzenia życzymy w takim razie. To nie jest łatwe zadanie na pewno. Eee, I no w takim razie nie dziękuję. <głos> nie no, trzeba dziękować, dlaczego? <głos> dobrze, kolejny temat to nagrania z Wikimanii bardzo krótko. Tak jak zawsze konferencje.wikiradio.org. Na razie to jest tylko jedno nagranie, niestety bardzo mi przykro. Nie mam czasu kompletnie się tym zająć. Starałem się to zrobić w trakcie Wikimanii, ale też nie było to łatwe. Już część materiałów przygotowałem, ale no, trzeba je hurtowo umieścić w internecie i i odpowiednio opracować. Troszkę to potrwa. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia już będę mógł się pochwalić jakąś większą liczbą publikacji. E, natomiast e, no, organizatorzy WikiMani nie śpią i slajdy z WikiMani też są już dostępne. Nie wszystkie jeszcze tam ciągle spadają, pewnie kolejne to są te prezentacje one często dużo nie mówią ale, ale jak ktoś uczestniczył w jakiejś prezentacji i zna temat to może ją wykorzystać do swoich celów i po prostu posłużyć się nią przy okazji jakichś warsztatów albo omawiania jakiegoś, jakiegoś tematu który był omawiany również na WikiMani. a tematów naprawdę było bardzo, bardzo dużo myślę, że jak się spotkamy z Szymonem tutaj bardziej blisko, no to może coś nam się uda więcej omówić, bo na gorąco też nagrywałem takie wrażenia już po Wikimanii, tuż przed wyjazdem zaprosiłem do mikrofonu kilka osób, które miały czas na to, żeby przyjść. No i taka audycja też będzie, chyba ją jako pierwszą opublikuję z tego cyklu i, i, i to są takie bardzo, bardzo na gorąco rozmowy. No a później wszystkie prezentacje, które ponagrywałem też będą sukcesywnie zamieszczane. Mamy w tej chwili 39 prezentacji wrzuconych na commons. A ilu można się spodziewać? Yy, no nie mam pojęcia. Było ponad 200 wystąpień. Chyba, nie, znaczy chyba dokładnie 200 było wystąpień. Także no na razie 39, ale nie wszyscy mieli yy, prezentację. Tak, nie wszyscy mieli prezentację. No dobrze, kolejny temat, tak przy okazji tych rozważań o nowym wyglądzie Wikipedii, o Winter, który jest no, takim oczkiem w głowie teraz Fundacji i Atenie, które, który jest takim projektem, parasolem nad, nad tymi wszystkimi nowościami rozpiętym. Pojawił się zegarek, zegarek na rękę, który jest jednocześnie przeglądarką internetową, no i, i właśnie nazywa się to Atopedia przeglądarka Wikipedii dla Android Wear Wear, czyli dla ubrań Where? Wear to no. Androida, którego się na sobie nosi. Tak, bo to niekoniecznie musi być zegarek widocznie, bo ja nie wiem, gdzie jeszcze w sensie można nosić. Spokoło, bardzo mi się z zegarkami kojarzy, oprócz ubrań oczywiście, ale nie słyszałem jeszcze o ubraniach z Androidem. No właśnie, gdzie można jeszcze Wikipedię nosić na przykład, prawda? Bo no w kieszeni to w kieszeni. A? Jako wyświetlacz na plecach w ramach ale ciekawostka jest taka, że no tutaj rzeczywiście niewiele widać na tym zegarku, ale można coś przeczytać na pewno. Natomiast tutaj jakoś taki zabieg został fajny zrobiony, bo akurat wzór, który się wyświetla na, na zdjęciu na tym, w tym artykule no jest taki dosyć krótki powiedziałbym i ciekaw jestem jak to, się, jak to wygląda, jak ten wzór jest trzy albo cztery razy dłuższy. Czy on się zmniejsza, czy, czy on po prostu wychodzi poza obrazek i czy, czy wtedy nie widać go w ogóle w całości, ale ciekawe rozwiązanie, no, tak próbują tutaj nas zaskoczyć designerzy i pomysłodawcy różnymi gadżetami, e, na pewno taki gadżet parę osób e, sobie zakupi, a może ktoś ze znajomych by się chciał podzielić wrażeniami, jeśli ma coś takiego to zapraszamy, oczywiście e, ciekawostka no i właśnie to, że dostosowanie do tych trzech do tej pory głównych e, odbiorców odbiorników treści stron internetowych, wzbogaci się pewnie jeszcze właśnie o takim zupełnie mikro odbiornik, jakim jest zegarek, ale tak jak rozmawialiśmy z Brandonem Harrisem, to oni nie myślą o tym w kontekście konkretnych urządzeń, tylko raczej o tym, żeby to się w każdych warunkach dobrze skalowało i żeby niezależnie od wielkości ekranu, na jakim oglądamy, zawartość Wikipedii, żeby ona po prostu była prezentowana tak, jak chcą twórcy e, te, no, Wikipedii ogólnie i twórcy tego designu nowego. E... Tak od może mm -hmm. y, y, no, technicznej to raczej by trzeba było powiedzieć, że y, designerzy patrzą na to, y, jaką funkcję spełnia y, to na urządzenie, z którego oglądamy Wikipedię, po pierwsze, nie wiemy, czy, na, czy ten Wikipedia Watch, czy, czy tam to atopedia sobie poradzi na rynku, więc być może w ogóle nie, nie dojdzie do niczego. E, a nawet gdyby doszło, to być może jeszcze będzie miało e, 1500 podobnych e, urządzeń, więc e, tak czy inaczej, designerzy patrzą na to, o, to jak właśnie prawda odpowiedział, czy to jest dotykowe, czy to nie jest dotykowe, czy to jest malutkie, czy to jest duże jak no, typowy tam ekran komputera. I, no, i tylko o tyle. Tak naprawdę y, y, można by ten temat zamknąć n, po prostu polskim, pożyjemy, zobaczymy. No tak, ale myślenie jest jak, jeszcze szersze niż, niż to, co w tej chwili dzieje się w, w HTML-u i w CSS-ie, bo, bo w tej chwili głównie myśli się o tych trzech, jak przeglądam różne różne designy czy, czy template'y tak zwane, czyli jakieś wzory stron internetowych, one w tej chwili są projektowane właśnie na te trzy urządzenia, czyli na e, normalny uh -huh. komputer, na e, tablet i na e, komórkę. I po prostu po skalowaniu te trzy CSS-y głównie jak gdyby rządzą tymi tym wyświetlaniem, bo, bo zmienia się po prostu układ na przykład menu, wpada na przykład do paska, jak się zmniejszy troszkę do tabletu, do rozmiaru tabletu, lewe menu w ogóle znika, no i to podobnie dzieje się właśnie w tym winter, ale oni troszkę szerzej myślą na ten temat. No dobrze, to mamy kolejny temat w takim razie, artykuł e, Natali, czyli Magali o traktowaniu nowicjuszy. E, ja z zaciekawieniem przeczytałem ten artykuł, Przyznam, że nie cały, ale temat, który myślę, będzie przewijał się jeszcze długo, bo, bo, no bo on ciągle powraca i ciągle, ciągle jak gdyby pojawia się na nowo, bo ludzie, którzy w, siedzą w Wikipedii ogólnie rzecz biorąc i tak można powiedzieć chyba dłużej, no to zaczynają tracić takie świeże spojrzenie na to, jak, jak sami zaczynali. Zdecydowanie y, tracą świeże spojrzenie. Przy okazji tego artykułu, artykułu była dyskusja, gdzie pewni użytkownicy stwierdzili, że zostali niezbyt dobrze potraktowani y, i udało mi się dotrzeć do tych materiałów, gdzie oni zostali Aha. potraktowani. Czytam te komunikaty, które oni odebrali bardzo negatywnie i mówię: No, okej, okay, no tak, takiego komunikatu nie mam nic przeciwko, tak? To znaczy. Dla, dla mnie to jest, jest normalny, normalny komunikat. Mhm, mhm, no właśnie. No, tracimy takie świeże spojrzenie, jednak e, każda krytyka jest źle przyjmowana. I no jest taka fantastyczna książka e, Carnegie Dale, bodajże Dale Carnegie, polecam gorąco i to powinna być chyba lektura obowiązkowa dla, dla administratorów, którzy mają kontakt z, z nowymi użytkownikami. A czy wszyscy mają kontakt z nowymi użytkownikami, bo jakby chciałbym tutaj tak odmitologizować tego administratora, który niekoniecznie musi być najważniejszym opiekunem nowicjuszy. No to prawda. Tak, no, czy, Po pierwsze, to raczej przewodnicy są od opieki nad nowicjuszami. Co ciekawe, jest ich teraz bardzo mało, więc trzeba zachęcić, bo no, znaczy przewodnicy są właściwie ważniejsi niż, niż jakieś obszerne instrukcje edytowania. To jest raz. Dwa, ten artykuł Natalii już został napisany dosyć dłuższy czas temu, a dotyczy tematu, który właściwie nie tyle Przychodzi i powraca jak, jak bumerang i sobie odchodzi, bo takim y, tematem są według mnie y, kwestie związane z nieaktywnością osób, które mają jakieś uprawnienia. To jest taki charakterystyczny przykład na temat, który y, przychodzi, odchodzi i znowu powraca i znowu odchodzi. Natomiast to jest problem stały raczej, który y, y, y, taki ma charakter nigdy nie znikający, y, a który się nazywa... Y, y, projektowanie, y, zachowanie, traktowanie ludzi zorientowane na użytkownika. I tutaj y, po prostu y, trzeba pamiętać o tym, o, o właściwie dwóch rzeczach, że y, raz, ludzie doświadczeni zapominają, jak sami y, zaczynali, dwa, y, ludzie doświadczeni mają wrażenie, że Wikipedia jest y, czymś, co jest zrobione dla ludzi, którzy są gotowi poświęcić bardzo dużo czasu i chcą zostać takimi etatowymi wikipedystami. I wielu ludzi w społeczności, mam takie wrażenie, że oni mają wrażenie, że typowy wikipedysta to docelowo ma być ktoś, kto zrobi jakieś 15 tysięcy edycji na pewno, a potem zobaczymy prawdopodobnie do końca swojego życia do klepy jeszcze ze 100 tysięcy albo więcej. No i teraz jest taki problem, że to, to właściwie nie jest... No, to nie jest prawda, tak jak na przykład Jared mówił na swojej prezentacji, że chcielibyśmy, chcieliby oni, ale ja się to też do tego przychylam, zmienić myślenie o edytowaniu wikipedii, że to nie jest takie, że typowy wikipedysta musi być osobą, która poświęca Wikipedii bardzo dużo czasu, to jest wszystko żmudne i ona jest takim power userem, który będzie wszystko ciągnął przez następne 50 lat, tylko wikipedystą można być kontaktując się ze społecznością, ale co do swojej merytorycznej pracy to po prostu wybierać fotki w infoboxa. No i przypadkowe edycje są bardzo istotne. No po prostu wchodzisz, widzisz jakiś błąd i chcesz go szybko naprawić. i Nawet nie znając tak. zasad wiki kodu, jakichś tam szczegółów, no właśnie do tego zmierzają jak gdyby chyba projektanci. Tak tak tak, tak, tak, tak. Bo właśnie tak. To, to był ten A, temat tutaj, że większość y, y, naszych tych y, prominentnych y, użytkowników, co akurat jest naturalne, jest równocześnie y, power userami, to tej właśnie większości, która jest najbardziej aktywna w ręce, w różnych dyskusjach, głosowaniach i tych wszystkich takich jakichś miejscach wspólnej wypowiedzi, to, to im wszystkim wydaje się i dlatego wzmacniają sobie, sobie nawzajem takie poczucie, że Wikipedia powinna być, a przynajmniej jest, edytowana przez ludzi, którzy bardzo chcą oddawać im mnóstwo czasu, i na pewno znają wszystkie e, skróty myślowe, no bo przecież właśnie tak się między sobą komunikują. Nie bardzo pamiętają o tym, że jest bardzo wielu właściwie y, wikipedystów, którzy komunikują się, ale nie z, nie z całą społecznością, tylko z kilkoma osobami ledwo. Mają na koncie kilka nawet i tysięcy edycji, a czasem i mniej. Y którzy byli wikipedystami w tym sensie, że właśnie i mają jakiś wkład, i się komunikują z kimś tam, ale nie znają tego całego e, języka e, zaawansowanych wikipedystów, nie jest im to potrzebne do edytowania wikipedii. E, I tutaj Natalia pod, dotknęła tam jednego punkcika z tego całego wielkiego e, problemu, jakim jest e, właściwe traktowanie, e, że tak powiem, targetu wikipedii. Mhm. Wojtek, Wojtek Pędzich, może ty coś skomentujesz z tą, tą sytuację ogólną, która trwa od wielu lat? Tak naprawdę. Mógłbym tylko potwierdzić to co, to, co wy powiedzieliście. Wsiąknięcie w pewnym momencie w społeczność wikipedystów tak znieczula na pewne rzeczy, że, że, że my się dziwimy, że jesteśmy uznawani za gryzących. A z drugiej strony zdarzało mi się widzieć listy maile ludzi, którzy na przykład proszą o możliwość opublikowania czegoś w Wikipedii wychodząc z założenia takiego domniemania że w Wikipedii istnieje jakaś rada redakcyjna jakieś ciało nadzorcze które, które zatwierdza teksty są ludzie, do których ta idea tego, że Wikipedię może redagować każdy jeszcze nie dotarła. Osobiście się z tym spotkałem, więc jeszcze można Wikipedię odmitologizować zarówno w, w, w tą stronę, że wcale nie trzeba być power userem, żeby zmienić literówkę i tak naprawdę poprawić ten artykuł. Każda dobra edycja na wagę dobrej edycji. Mhm. A z drugiej strony to jest, niż, to jest łatwiejsze niż myślimy. Nikt tego formalnie nie zatwierdza, oprócz tego, że mamy wersje przejrzane, ale tak naprawdę zapisanie tekstu nie jest obwarowane żadnymi, żadnymi wymogami mm -hmm. wstępnymi. Mm -hmm. No i ten Visual Editor idzie w tym kierunku jak najbardziej, a Winter wydaje mi się jeszcze w tym kierunku, bardziej. On mógł falstartować, przez co Power Userów częściowo zniechęcił, chociaż ja tak naprawdę, gdy muszę poprawić literówkę albo na przykład wywalić OR-owe tłumaczenie nie wiem, nazwy kapeli heavy metalowej, to korzystam z Visual Editora. Przyznaję się, chociaż dalej mi się wygodnie edytuje. No to dobrze, że, się, to dobrze że korzystasz z tego, znaczy, że łatwiej jest tak, taką drobną jest zmianę zrobić. To mhm. no, mi się jest, też tak jest. wydaje. Ja z, ze swojego nie no, ponad siedmioletniego edytowania e, rzeczywiście zaczynam korzystać z visual editora, co jest, co jest oznaką tego, że nie jest on narzędziem złym no i że nie jesteś takim skostniałym wikipedystą, power userem tak, jakimś to... znaczy, złym e, administratorem power user to nie jest synonim skostniałego wikipedysty ja wiem oczywiście e można być power-userem, korzystając wyłącznie z Visualitora i mam nadzieję, że tacy jeszcze będą na tym świecie. Mm -hmm. no, są ludzie, którzy autowiki-browserem, czyli, czyli botem ze środowiskiem graficznym i w ogóle, potrafią robić bardzo fajne, skomplikowane, botowe edycje, niby autowiki-browser to, to jest narzędzie z założenia proste, prostsze niż, hmm. niż inne mechanizmy botowania. No ale to już jest uwaga na marginesie. Jeszcze Wojtka, Tadeusza, mężyka spytamy. Jesteś z nami jeszcze Wojtek, bo tak cicho tam siedzisz w kąciku. Halo, halo? No chyba nie ma. Tak, jest. nami? No to dobrze. Co o tym myślisz? Słuchałeś e, Cicho, nas... cichutko. no i no, mam taką uwagę, że e, przede wszystkim... Halo? Halo? Jest, jest, No ja was słyszę. Halo? Coś tak, ja ciebie słyszę. Halo, czy no, wy mnie wiecie, słyszycie? Słyszymy, słyszymy cię. Słyszymy cię. Mów. <kluz> <kluz> Tylko jak masz włączony strumień, no to... Tak, no więc chcę powiedzieć mhm. taką uwagę. Nie, nie mam strumienia. Mhm. No to słuchamy. <kluz> Chciałbym zauważyć, że z nowicjuszami kontaktują się też również osoby, które siedzą na oz patrolują ostatnie zmiany i niekoniecznie są to administratorzy, niekoniecznie są to przewodnicy, są to tacy typowi ludzie, którzy są dość zaawansowani i sobie patrolują. I właśnie tutaj widziałbym e, pewne tą grupę, która ma e, problemy czasem z, e, z wyjaśnieniem e, o co chodzi takiemu mhm. Czyli Ja właściwie bym Wam polecił jeden z poprzednich wpisów Magali e, na, na, na jej bądź też ich blogu wspólnym. Gdzie padło monumentalne stwierdzenie, co to jest sprzątanie kodu? No, sprzątanie kodu, sprząta kodu. To jest właśnie na... to jest to ten, ten To jest ten, to jest ten wpis. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, tak, to ale, sprzątanie ale to może to, o czym mówił Woj, Wojtek Tadeusz, mu, zbliża nas do znalezienia źródła jak gdyby tego problemu, bo rzeczywiście nie tylko administratorzy są uprawnieni do kontaktowania się. No każdy użytkownik jest uprawniony, ale kto się tak, tak. naprawdę kontaktuje, no to żeby to, żeby to zidentyfikować i, i trafić do tej grupy ludzi, no to właśnie to jest dobry pomysł, bo na OZ-ach rzeczywiście sporo chyba dostają takich ku ku kuksańców, jeśli, jeśli w ogóle no, jak widać no, dostają. dokładnie tak. To jest, to jest pierwsza linia y, obrony dwa daliny. Pierwsza linia witania nowych, no to są wały Wikipedii, tak jak niektórzy by chcieli to widzieć I, i, i tam się te wszystkie nowości dzieją, więc czasem na przykład ja się dziwię, że ktoś tam wie, że coś tam zrobiłem, a się okazuje, że on jest OZ-owcem i z oz wie, co kto robi. No nie, nie, nie oszukujmy się, administrator czy powiedzmy użytkownik ozetowiec, to jest to jest użytkownik, który może to urosło już do jakiejś tam rangi mitu, ale tak, najpierw strzela, później pyta, bo, bo oz zety cały czas płyną. Tak? tak, to taki narzuca, taki szybki rytm pracy no i chce się nadążyć za tym rytmem, ale ten rytm będzie coraz szybszy chyba. Tak, najpierw przenosi, najpierw przenosi do bradoficzu, a później połóż. ilość edycji w polskiej Wikipedii, w polskojęzycznej Wikipedii rośnie czy spada, więc tak naprawdę ciężko stwierdzić, czy, czy, yy, czy to będzie trudniejsze do ogarnięcia, czy OZT będą trudniejsze do ogarnięcia. Czasem rośnie, czasem spada. Ja też nie widzę. Mhm. Ja też nie widzę wielkich No właśnie. Ostatnich. I mamy tutaj kolejny temat w związku z tym. E, aplikacja służąca pomocy nowym użytkownikom. E, nie wiem, czy ktoś z Was korzystał z tej aplikacji. Ona się nazywa Snagl. Jest po angielsku, ale no, jej funkcjonalność wydaje się tutaj bardzo interesująca, yy, czyli jej funkcje, yy, bo... Dużo rzeczy może wyłapać właśnie dotyczących takich nowych użytkowników, którzy zaczynają edytować, jak oni się zachowują, co robią, ile mają dobrych, ile złych edycji. No tak nie przyglądałem, nie, nie korzystałem z tej, z tej aplikacji i, i nie wiem, czy ona jest tak naprawdę przydatna. Słyszałem różne opinie na ten temat, no ale to chyba dobry kierunek, żeby te dane statystyczne, które są przecież wszystkie czy w ogóle dane z, z ruchu po, użytkowników na Wikipedii przecież są dostępne każdemu i tutaj można rzeczywiście chyba dużo podłubać e, e, jeśli chodzi o oprogramowanie które no, również może być pomocne w takim, e, w takim wypadku Czy ktoś z Was korzystał z tego oprogramowania? A to Je... przypadkiem nie działa tylko na N? A nie wiem, może ale wygląda ciekawie tutaj z tego, co, co jest pokazane w tym opisie. Mam nadzieję, że to u nas też będzie dało radę wdrożyć. No prawdopodobnie dałoby radę, tylko, tylko też właśnie trzeba by było zobaczyć, co to tak naprawdę robi. Co to robi. Mhm. Bo e, jak się porównuje różne rzeczy, tak, że tak powiem, cross czyli właśnie międzywikowo, to nie ma rozwiązań idealnych, a też często te y, y, rozwiązania, które są na jednej wiki, na przykład tutaj y, anglojęzyczna i, i tak to snadu, y, może być, że oni nie wpadli na coś, na co my już wpadliśmy i dla nas y, brak jakiejś tam funkcji w tej aplikacji byłby zadziwiający. Więc y, po pierwsze dokładnie zbadać, na czym to polega, ewentualnie jeszcze coś tam dorzucić albo wyrzucić. Mhm. No bo nie, nie kojarzę, żeby to w ogóle było możliwe u nas do rzucenia. Chyba ktoś tam mówił mi kiedyś, że korzystał, ale nie wiem, czy korzystał właśnie na naszym poletku, czy na innym. No, ja bym się temu przyjrzał tutaj i spróbuję coś może Zobaczyć, bo to jest normalnie strona internetowa, widzę, że tu trzeba się zalogować tylko po prostu. A to nie jest program ale... przypadkiem, który się instaluje? Tak wygląda? Właśnie to... nie, bo to widzę, że jest strona internetowa i tutaj po prostu tylko trzeba się zalogować, ale nie wiem właśnie w jakim obszarze to działa, czy tutaj można określić. No dobrze, to już teraz nie będę się tym zajmował, bo, bo, bo nie na to czas, ale widzę, że to łatwe do, dosyć w użyciu jest chyba to narzędzie. Myślałem, że to wymaga jakiejś instalacji na komputerze, ale chyba nie. No dobrze, no ale to im więcej takiej pomocy ze strony oprogramowania, chyba tym lepiej. Fajnie jest też śledzić tych, których sami, jak gdyby właśnie opiekujemy się nimi, żeby zobaczyć, co oni robią. No właśnie mi tej funkcji zawsze brakowało, żeby móc obserwować wszystkie edycje danego użytkownika na bieżąco, jakoś na specjalne liście, bo w tej chwili to trzeba by wchodzić wkład za każdym razem, tak? Nie ma czegoś takiego jak obserwowane... Zatujmy, że takie narzędzie byłoby fajne właśnie, żeby, żeby no ty dla tych, dla przewodników po prostu, żeby oni widzieli no, jakie postępy robi ten ktoś, kto się sam zgłosił po pomoc, prawda? A właśnie, jeszcze miałem zapytać, co zrobić, żeby stać się przewodnikiem? Trzeba się wpisać na listę. Po prostu. Nie trzeba być administratorem, nie trzeba być redaktorem. Nie, absolutnie. No to... dobrze, dobrze, ale no widzisz, no to, to trzeba takie rzeczy mówić, bo to wcale nie jest takie oczywiste. To jest wszystko napisane właśnie w, w tym pomoc przewodnicy, wystarczy kliknąć pierwsze kroki. W pierwszych krokach jest w nawigacji przewodnicy i to, to gdzieś tam jest napisane nawet na tej stronie już niżej właśnie do tych ludzi, którzy by chcieli być przewodnikami, że, że nawet w pewnym stopniu odradza się być administratorem, bo administrator często ma jakieś tam już swoje y, dodatkowe rzeczy tak niektórzy mówią że samo bycie administratorem dodaje roboty administracyjnej y, różnie można by do tego podejść to jest raczej taka korelacja administrator to jest najczęściej człowiek już doświadczony jeżeli doświadczony to już wsiąknął sobie to co lubi jeżeli lubi to jeżeli to co robi to jeżeli sobie dodaje jeszcze jakieś tam roboty to prawdopodobnie będzie ją traktował e, jako tam rzecz doraźną, dorywczą drugiej, drugiej kategorii, bo i tak będzie faworyzował to, co robi już w tym momencie. A jeżeli nie jesteś administratorem, co się koreluje z tym, że być może jesteś doświadczony, ale nie jesteś bardzo, bardzo doświadczony, no to może, kiedy zostaniesz takim przewodnikiem, faktycznie będziesz miał więcej serca dla roli pod tytułem przewodnik niż dla tego, co robisz już w tym momencie. Mm -hmm. o, na, na tym mniej więcej to polega. No dobrze, no to w, w, fajnie, że każdy może być, każdy może edytować, ale jak widać trzeba to stale powtarzać i, i stale do tego wracać. Yy, skończymy ten temat, bo można by go było ciągnąć jeszcze długo, ale on będzie się powracał do nas bumerangiem na pewno nie raz jeszcze. Na pewno przy okazji ogłoszenia, przy, przy okazji ujawnienia Wintera na przykład, to się też pojawi. No, zobaczymy. Kolejna rzecz, która do, do nas dotarła, bardzo taka fajna, optymistyczna, to zaufanie do Wikipedii. Które Brytyjczycy mają większe zaufanie do Wikipedii niż do swoich mediów, czyli do BBC czyli do, do, do innych mediów, gazet, takich, prasy papierowej. To bardzo ciekawe badanie, bo przecież no, ktoś na to zwrócił uwagę, że, że właściwie Wikipedia no, nie jest medium w takim ogólnym rozumieniu, jest encyklopedią, więc w pewnym sensie no, może wykracza troszeczkę, jest szerszym pojęciem niż medium. Ale to, że no badani mieli, mają większe zaufanie do, do, właśnie do, do Wikipedii niż do swojego rządu nawet momentami albo do, do tych mediów publicznych, no to, to coś, coś tutaj zwiastuje chyba. Nie jestem do końca y przekonany, czy to dobrze, że mają tak duże zaufanie, to znaczy nie, wydaje mi się, mi że. nie całkiem właśnie dobrze, dlatego że, że y trzeba pamiętać o tym, że zaufanie do Wikipedii jest pojęciem wieloznacznym i e, jeżeli człowiek bardziej ufa Wikipedii niż politykom albo mediom, to ktoś przytomnie zauważył, to znaczy, że, to może znaczyć, że on uważa, że ludzie, którzy edytują Wikipedię mają więcej dobrej wiary w stosunku do czytelnika, odbiorcy treści, niż polityk albo dziennikarz. I teraz oczywiście możemy powiedzieć, że no dobra, ale przecież BBC jest pewnym wzorem dla dziennikarzy i wyznacza pewne trendy i to jest taki niedościgły wzór dla wielu. Okej. Okay. Ale być może Brytyjczycy na to troszeczkę inaczej patrzą. I skoro wiem od swojego znajomego, który studiuje na Oksfordzie fizykę, że ich nauczyciele akademicy odsyłają do Wikipedii, bo wiedzą, że tam jest wszystko bardzo dokładnie rozpisane na tematy bardzo takie właśnie już zaawansowane. I w ten sposób sobie zaoszczędzają trochę czas, trochę energię na, na ćwiczeniach. Dobra, przeczytajcie sobie to w Wikipedia, a potem o tym porozmawiamy. No to, to znaczy że po prostu, że tam Wikipedia jest rzetelnym źródłem wiedzy, natomiast i, i temu źródłem wiedzy, tej, tej, tym dobrym E, intencjom autorów tej, tej, tej rzetelnej wiedzy e, bardziej ufają, to znaczy bardziej... E, e, są bardziej skłonni przypuścić, że tam jest więcej dobrej wiary niż właśnie w środowisku dziennikarzy czy polityków. I to jest jak dla mnie naturalne, że, Do tak, że tak powinno być. Dobra wiara to jedno, ale ja mam tu na myśli, że... Takie zaufanie może na przykład zniechęcać do prób poprawienia czegoś, no bo skoro kto, człowiek zakłada, że Wikipedia Wikipedii jest dobrze, tak, jej ufa, bo ja tu rozumiem to zaufanie no, no, bardziej dobrze, w kontekście efektów. Mhm, na razie jest lepiej, nie, nie, nie dobrze, no powiedzmy. Okej, okay. y, to może, wydaje mi się, że może to zniechęcać do prób y, edytowania, bo stwierdzi człowiek, że no, ja nie mam kompetencji, więc w ogóle nie ma się tutaj do czego zabierać. No to by było takie trochę ślepe y, zaufanie, ale mam nadzieję, że ludzie zachodu, to znaczy ludzie, którzy y, y, mają w sobie pewien taki, tak, taką przynajmniej powinni mieć taką cywilną odwagę zmieniania świata jako jednostka przeciwko, przeciwko grupie, y, no jednak mogliby wyjść z założenia, że skoro tamto też ludzie ro, robią oddolnie, to ja i też mogę oddolnie stwierdzić, że mam gdzieś jakieś kompetencje i tą Wikipedię w jakimś tam odcinku poprawić. Ale również krytyczne podejście do, do informacji. Nagle mi się przypomniał wy, wywiad sprzed tak. z, z, z z przed kilku lat, który, który tłumaczyłem z Umberto Eco, który powiedział, że człowiek mentalnie bogaty to taki, który ma dostęp do informacji, ale również, który z takiej informacji potrafi mądrze korzystać, odsiewając to, co to, co jest oczywi oczywistą nieprawdą, to, co jest oczywistym kłamstwem. Mm -hmm, mm -hmm. No, w każdym razie... Tak, więc mnie się wydaje, Wydanie, czy to zaufanie to do wikipedii jest, jest bezkrytyczne, czy jest. Czy, czy jest to zaufanie... E, oparte na tym, że Wikipedia bywa rzetelnym źródłem informacji, może być rzetelniejszym źródłem No ale to wszędzie tak będzie, że niektórzy będą przyjmować z, z bardziej otwartym sercem to, co jest w Wikipedii, inni będą bardziej, bardziej sceptycznie, a jeszcze inni będą to zmieniać, a jeszcze inni będą to niszczyć i, i, tak, i tak, to się, tak to się plecie. Ważne, żeby to wszystko jakoś popychało tę naszą wspólną wiedzę do przodu i tak chyba się dzieje właśnie w Wikipedii. No i taka jaskółka tutaj w postaci tej, tego badania no jest ciekawym, ciekawą obserwacją, która wypłynęła na światło dzienne, bo możliwe, że to już była informacja, którą wcześniej można by było podać, tylko wcześniej nikt nie zrobił takich badań. Przejdziemy do kolejnego tematu, bo zostało nam już tutaj tak dosyć mało czasu. Dotacje dla Wikimedia Foundation w bitcoinach można teraz również robić. Te bitcoiny to jest taka wirtualna waluta, która wymyślona jest zupełnie, no, że tak powiem, niezależnie od jakiegoś państwa jakiegokolwiek państwa. I to nie jedyna taka wirtualna wartość. Nie jedyna, ale I teraz taka dosyć popularna. ale muszę to powiedzieć The Elders of the Internet. Wchodzimy tam na ten, em, na, na ten, do tego tekstu i po kilku miesiącach namysłu władze Wikipedii. Już dłużej nie będę się <laughs> Władzy no. Nie był człowiek od Ktoś musi władać, tak? Ktoś musi być władcą. No w sumie wiesz, fundacja jest właścicielem, tylko nikt tak tego nie mówi, ale tak jest, no. Fundacja no ale Wikimedia. Ale to że powiedzenie, jeżeli jest szefową Wikipedii, to tak trochę. <śmiech> to, tak, no oczywiście, no ale. Ale w każdym razie równowartość ponad 140 tysięcy dolarów już w tych bitcoinach. Z tą równowartością to ciężko to przeliczać, nie, bo... Nie, ciężko. Znaczy dosyć... ciężko o tyle, że kurs jest dosyć Zmienny. wahający się, mhm. tak. No ale na 10 sierpnia 2014 roku takie, takie, taka informacja jest podana. No na pewno kolejne źródło, moż, kolejna możliwość przyjmowania dotacji przez fundację, jakąkolwiek jest czymś dobrym, a jak się wymieni te bitcoiny potem na, na inną walutę, czy w ogóle warto wymieniać, to, to już niech decydują Znajomy ludzie. od bitcoinów. Twierdzisz, że nie warto wymieniać, raczej traktować bitcoina jako walutę, którą się obraca, tak i potem coś za nią kupić, a już można. No może, Także może. wymienianie podobno nie jest najlepszym rozwiązaniem. Że rośnie. Tym bardziej, Cały że czas rośnie kurs. Generowanie bitcoinów. To trzeba tak, natomiast ja no można generować bitcoiny, ale to trzeba mieć dosyć szybkie tak, urządzenia. ale generowanie bitcoinów ogólnie ilość generowanych bitcoinów w systemie... Natomiast e ja doczytam Wikimedia Foundation i od Ilość bitcoinów jest stała? I tak nie dosłyszałem, bo trochę się... Nie, ilość, ilość bitcoinów docelowo w momencie, kiedy zakończy się ich generowanie będzie, będzie stała, będzie niezmienna. W obrocie będzie konkretna ilość bitcoinów, ale im bliżej do końca procesu generowania kolejnych bitcoinów, tym na jednego bitcoina będzie trudniej zarobić, Aha. generując go, kopiąc go, jak to się mówi, cyklami zegara komputera. Wykopują, Te jakby... bitcoiny generują się coraz wolniej, coraz więcej pracy trzeba włożyć w to, żeby tego bitcoina wygenerować. No to tak w nieskończoność będzie się ten ostatni przedłużał pewnie. No niektórzy twierdzą, że wykopanie nie, nie, nie, nie, nie. ostatniego... To jest harmonogram, który, który, który mówi, kiedy ostatni Bitcoin zostanie wygenerowany i, i ile ich będzie rzeczywiście wtedy w, w obiegu to ile ich będzie, niektórzy twierdzą, że jest mniej istotne, zważywszy na to, że on się w zasadzie nieskończenie może dzielić na ułamki, tak? Więc tutaj uh -huh. y, ta liczba ostateczna jest też taka... No dobrze, ale trochę Co chyba odbiegliśmy od tematu. bitmonet w czasie dąży do 21 milionów. Nie ma źródła w Wikipedii, ale, yy, ale jest to taka informacja, yy, ostatnie bitcoiny będą, będą wygenerowane no, w roku 2033. Aha. Aha, no to fajnie. To, a może wcześniej? Nie, nie, nie, ponieważ ich ilość, szybkość generowania tych bitcoinów jest, jest e, matematyczna. Harmonogram, harmonogram mhm. wpuszczania kolejnych bitcoinów, że tak powiem, do obiegu jest, jest ustalony odgórnie. Jest, mhm. Co ileś tam czasu generuje się konkretna liczba. Bitcoinów, które są rozdzielane pomiędzy maszyny, które uczestniczą w generowaniu tych Bitcoinów. No to jeszcze całkiem sporo czasu jednak to rzeczywiście ta waluta może stać się bardzo no tak, mocno. ale postęp, postęp generowania tych Bitcoinów jest już, już w tym momencie jest już, naprawdę, jest już naprawdę wolny. No i tutaj będziemy musieli postawić kropkę po naszej audycji. Dwa, trzy tematy przejdą nam na następny tydzień. Zapraszamy za tydzień do słuchania nowin Wikiradia a słuchaliście dzisiaj audycji z restauracji, kawiarni Bordo, bardzo miłe miejsce sympatyczne, ale większość naszych rozmówców tutaj nie dotarła tylko wirtualnie, uczestniczyli w audycji, to Szymon Grabarczuk w Lublinie pozdrawiamy Cię Szymon do usłyszenia do usłyszenia Wojciech Tadeusz, mężyk z Dolnego Śląska jest jeszcze z nami halo może już o, z nimi... Górnego Śląska, tak A dobrze właśnie, bo taki jakoś dłużej się łączy ten hangout z tobą. Halo. Tak, tak, słyszymy cię, dziękujemy bardzo za udział w audycji. I e, Wojciech. Pędzich, no tak, ja mam dosyć ma na internet. No pewnie dlatego. Po z zapóźnieniem dociera. E, I Wojciech Pędzich z Gdańska, a nie z Poznania wcale. Tak. Ja myślałem, że z Poznania. No, trudno. Dobrze, dziękujemy, dziękujemy bardzo, zapraszamy za tydzień i oczywiście Marek Mazurkiewicz ze mną tutaj naprzeciwko siedzący. Do usłyszenia.